Cześć, witam Was ciepło i serdecznie. 14 kwiecień 2017 rok. Zapamiętajcie, słuchajcie, tą datę, bo dzisiaj pierwsza audycja w nowym studiu, czyli NTNS, wersja trzecia i nie dość, że to dzień specjalny, bo również w Polsce jest obchodzony, co prawda nie jest to dzień wolny w Polsce, w Anglii, słuchajcie, Big Friday albo Good Friday, jak niektórzy mówią, jest dniem wolnym od pracy, zwłaszcza dla osób, które pracują w jakiś tam sektorach związanych z, no, można powiedzieć, biurowymi rzeczami. Oczywiście zawsze usługi i handel ma niestety to jest ta zła strona tego, że ludzie muszą pracować, albo kierowcy chociażby. E, słuchajcie, no. Studio pracuje, bo tak kilka słów powiem, pracuje na 30% w tej chwili ze względu na to, że skręciłem sobie kilka dni temu nogę i tak wszystko na jednej nodze robię, tak Także nie do końca jest to powiedzenie, że biegni tam na jednej nodze, to szybciej. Mam nadzieję, że wkrótce już opanujemy tu wszystko do końca, jeszcze parę rzeczy zostało do zrobienia, parę rzeczy zostało do zakupienia. No i właśnie, na to będzie, będą potrzebne jakieś, słuchajcie, pieniądze, także tam, jak kto ma jakiegoś grosza czy funta, to możecie tam zawsze wrzucić, a ja się odwdzięczę, bo już planujemy, słuchajcie, zwiększyć, zwiększyć naszą tutaj emisję, nie tylko w piątek na żywo. Są plany, żeby robić to trzy razy w ciągu tygodnia, czyli poniedziałek, środa, piątek, a jak się uda, to będziemy nadawać cały tydzień, ale słuchajcie, sam nie dam rady. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać, w każdym razie ja się bardzo cieszę z tego, że jest wreszcie takie autonomiczne miejsce, gdzie można zamknąć drzwi, nie przeszkadzać nikomu i na przykład nagrywać w różnych godzinach różne rzeczy. I mam nadzieję, że pojawią się tutaj coraz ciekawsi, chociaż ci poprzednicy, którzy byli też byli bardzo ciekawi, a ja dzisiaj, słuchajcie, powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że taką audycję specjalną nadam w poniedziałek, też na żywo, o 21, czyli w lany poniedziałek. Jak macie wolne, to możecie sobie wieczorem zasiąść i parę rzeczy powiem, bo jest sporo takich zaległych filmów, które nawet mam, ale nie zdążyłem tego wyemitować ze względu właśnie, nie dość, że mi tutaj noga, to jeszcze tutaj te przenosiny, przerzucania różnych gratów, montowania. Kiedyś Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu sklepu, tak jak od kuchni wygląda najmniejsza telewizja, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj, słuchajcie, jest temat życie po życiu i bardzo interesujący naprawdę gość Ada Edelman. Witam Ciebie, Ado, serdecznie w najmniejszej telewizji na świecie po raz pierwszy. Witam serdecznie, jest mi bardzo miło. Adam, ja Wam od razu... Może tak, przejdźmy do, do tego, coś, co się Tobie przydarzyło. Bo ja już tutaj, tak powiem, w zapowiedzi tej audycji mówiłem o tym, że będziemy rozmawiać o wypadkach, które przytrafiają się niektórym osobom, czyli o tak zwanej śmierci klinicznej. Czy mogłabyś na wstępie nam w ogóle opowiedzieć troszeczkę, co takiego się wydarzyło w Twoim życiu, że no, znalazłaś się po drugiej stronie? Wiesz, pierwszy raz przeżyłam śmierć kliniczną jako dziewięciomiesięczne dziecko, ponieważ otrzymałam szczepionkę, która no, delikatnie mówiąc mi nie posłużyła. Ale powiem szczerze, że z, z, z tamtego momentu nie mam pamięci wydarzeń. Wiem tylko, że to miało miejsce. Później, y, w wieku 17 lat, y, ta, doszło po prostu do takiej sytuacji, że y, y, zachorowałam. I wtedy drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, ale już świadomie, czyli z pełną pamięcią tego, co się działo. Natomiast w wieku 26 lat przeżyłam wypadek samochodowy, podczas którego nie, nie, nie doszło do zatrzymania akcji serca, ale również opuściłam ciało. I y, o ile w, w pierw, podczas tej drugiej śmierci klinicznej y, miałam, no powiedzmy, szerokie spektrum tak, tego, co, co się dzieje ze mną, czyli y, z jednej strony y, obserwacja swojego ciała, które jest reanimowane, z drugiej strony y, inny świat, który widziałam i jakoby na trzeciej płaszczyźnie jasna, świetlista postać idąca w moim kierunku. O tym bardzo ciężko jest opowiadać, ponieważ y, trudno sobie wyobrazić, że człowiek może percepcyjnie objąć taką sytuację, w której dzieją się trzy rzeczy naraz i trzy, dzieją się trzy filmy w których jesteś głównym bohaterem, a jednocześnie wszystko to pamiętasz i wszystko to przeżywasz w jednej chwili. Dlatego no, zdaję sobie sprawę, że to może być ciężko, żeby sobie wyobrazić, co człowiek wtedy przeżywa, czuje. W moim wypadku, no, najkrócej mówiąc, z jednej strony obserwowałam tą swoją reanimację, widziałam, co robią lekarze, czego nie robią, co się dzieje w międzyczasie. Z drugiej strony pojawił się obraz innego świata. I Ja również w tym świecie byłam. Ja go sobie oglądałam, zwiedzałam. A, to... Słuchaj, Ada. A... A możesz to, czy da się to opisać takimi właśnie słowami, w sensie, czy to był, jak ten świat wygląda, czy tam też jest na przykład, działają nasze zmysły, w sensie widzimy kolorowo, czujemy zapachy, czy czy czujemy na przykład, no powiedzmy, no tą materię, w sensie, że dotykamy czegoś, czujemy to, jak to pamiętasz? Ja myślę, że w, w, ty, w tym, w świecie, którym widziałam prawdopodobnie przybieramy ciało powiedzmy sobie, ciało lżejsze, duchowe ale mimo wszystko funkcjonujemy tam to był świat, który był bardzo, powiedziałabym, bardzo sprawnie zorganizowany. Przecież tam były budynki, ulice, coś, co nazwałabym placem zabaw. Po prostu świat bardzo dobrze funkcjonujący. Oczywiście on się różnił od, od tego świata, jaki, jaki znamy. Na przykład bardzo charakterystyczna rzecz, którą zapamiętam, to jest architektura, ponieważ wszystkie budynki miały kopuły. Nie było o, tego budynku, który Wiesz miał co, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że co mówisz. A wiesz co, tak przy okazji chcę pozdrowić osoby na czacie, które są, bo już tak... Są też prześmiewcy, tak? Ale myślę, że nie jest to nic takiego złego, bo, bo dostałaś pytania, czy działa internet tam po tamtej stronie? <grych> Oj, tam jest coś znacznie szybszego niż internet. Można powiedzieć, że internet to, internet to jest betka w porównaniu z tym, co tam się dzieje. Ponieważ w momencie, kiedy nie ogranicza Cię ciało, myślisz, podoba mi się tamten budynek, chcę się tam znaleźć i natychmiast tam jesteś. Chciałabym wiedzieć, co to jest, prawda? Jakiś przedmiot, nie wiem... No, widzę coś interesującego, chcę wiedzieć, co to jest i wiem, co to jest. To jest szybsze niż internet. Jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałam, bardzo specyficzna architektura, Y, powiedziałabym, później, y, y, po jakimś czasie, wiesz, zrozumiałam, że po prostu tam jest, tam wszystko było oparte na założeniach y, świętej geometrii. Y, więc jeśli był y, y, ogromny, ogr powiedzmy ogromny ogród, y, czy park raczej bym powiedziała, park, to on był właśnie na tych, na tych zasadach zorganizowany, czyli na przykład klomby były w kształcie mandali były kwiaty, rośliny, no, wiesz, ja nie jestem botanikiem, więc nie, nie wiem, czy nie ma takich w naszym świecie, no ale w każdym razie takich nigdy nie spotkałam. Bardzo ciekawa, po prostu ciekawe konstrukcje, ciekawa rzeczywistość, bardzo interesująca i Pełna y, życia, co bardzo podkreślam, pełna życia, y, y, ludzie, y, znaczy ludzie, no, y, osoby przemieszczające się, y, osoby, y, które y, miały przy sobie y, dzieci, osoby starsze, młodsze, y, takie bardzo odprężone twarze pogodne. Ale słuchaj, bo skoro weszliśmy już, bo mówiłaś tej jakiejś postaci, do której wrócimy, tej świetlistej, czyli czy ci ludzie, których tam widziałaś, mieli takie, można powiedzieć, ludzkie ciała, kształt, kształt był ludzki? Jak najbardziej to był normalnie funkcjonujący świat. To nie był świat kształtów, rozmytych postaci, świat jakiś surrealistyczny, zorganizowana rzeczywistość. Tak a a jak, Słuchaj, a jak kwestia pogody, o to mi chodzi, czy to był okres jakiś taki, że widziałaś tam, że na przykład ludzie byli, mieli krótkie rękawki, bo było ciepło, czy na przykład byli ubrani w kurtki, bo jest okres zimowy, jak to wyglądało? I Jeszcze jest... jedno, od razu zapytam, dopytam jeszcze, czy faktycznie to był też również świat kolorowy w sensie widzenia kolorów jako takich? Jak najbardziej był to świat kolorowy, aczkolwiek podkreślam, że tam jednak dominowały kolory jasne. Wszystkie budynki były w jasnych kolorach i tak jak powiedziałam, bez iglic, bez no żadnych masztów radiowych, dla prześmiewców od razu mówię, to... Był, było bardzo dużo kolorów, te, te rośliny miały wspaniały, wspaniały zapach, kwiaty, normalnie wyglądające osoby, aczkolwiek ubrane również w bardzo jasne kolory, pastelowe powiedziałabym. Tam nie było niczego agresywnego, ani agresywnych kolorów, ani agresywnych kształtów, pogodne twarze, bardzo spokojne. A jak odbywała się, słuchaj, czy komunikowałaś się z tymi ludźmi, czy można było, tak jak my tutaj rozmawiamy w tej chwili, tak, czy, nie wiem, poprzez kontakt myślowy, czy z kimś rozmawiałaś, o tak zapytam. Tak, ja tam spotkałam swoją babcię. Wprawdzie w, pierwszych, w pierwszej chwili, można powiedzieć, w pierwszej chwili, wiesz, nie poznałam jej, ponieważ... Ja ją pamiętałam jako no staruszkę, tak? Ona miała 97 lat jak zmarła. A dopiero wiesz, no po, po, po chwili dotarło do mnie, że to jest ona tylko w, w swoim ciele powiedzmy w okresie, gdzie miała, no nie wiem, znam, znam, znam ją ze zdjęcia, tak? Z tego okresu, czyli jak miała powiedzmy ze 40 lat. Można powiedzieć w swoich najlepszych latach, tak? Tak. I wiesz co, od razu to od razu pytanie, bo widzę, że jest temat jest taki chwytliwy, i ludzie zadają pytania i myślę, że, że bardzo fajnie, że pytacie. I przy okazji te osoby, które nas oglądają, a jeszcze nie są na czacie, to pod okienkiem streamu możecie zalogować i zadawać pytania. Ja będę starał tu się wyłapywać, na takie najciekawsze. No jest, Fender pyta ciebie, po co istotą duchowym są domy? Ja nie wiem, czy my przechodząc, dlaczego zakładamy, że w momencie, kiedy opuszczamy swoje ciało, stajemy się całkowicie jakby pozbawieni jakiejkolwiek formy. Przecież mówi się o tym nawet w chrześcijaństwie, że jest w momencie śmierci my przechodzimy do ciała mistycznego, tak to, tak to się nazywa. Ale nie, ja nie wiem, właśnie sama się zastanawiam, skąd jest to założenie, że my musimy tracić jakąkolwiek formę? Wiesz, ja myślę, że to, że to może wynikać z ukształtowania ludzkich światopoglądów przez media, wiesz, bo tak czy filmy, czy, czy, czy książki, tak, lektury, tak właśnie my tu postrzegamy tam jakieś egzoplazmy i tak dalej podczas sensów spirytystycznych i może, może to jest to, wiesz, ale jeszcze, jeszcze sekundkę, bo powiedziałaś taką dość istotną sprawę i ja bym chciał też o to ciebie zapytać, bo mówiłaś, że w momencie właśnie śmierci i tak dalej, Czyli nawet, bo to jest stwierdzone, słuchajcie, naukowo, podczas tak zwanej śmierci klinicznej czy w ogóle śmierci człowieka, ostatnim funkcjonującym, że tak powiem, narządem w sensie świadomości naszej jest szyszynka. I szyszynka w momencie właśnie śmierci zostaje zalana narkotykiem, który produkujemy w swoim ciele, a ten narkotyk jest niczym innym jak DMT tak zwanym i to ponoć pozwala właśnie przejść w bardzo łagodny sposób na tamtą stronę. I Ty, jak miałaś tą śmierć właśnie kliniczną, to Szyszynka musiała też jakby dostać ten bodziec tej DMT, tego DMT. I zapytam się Ciebie właśnie, jakie były, jak w momencie, jak w tą śmierć, tak powiem, weszłaś, czy odczuwałaś jakiś taki, no, jeszcze swoje ciało w sensie, czy czułaś jakiś ból, czy było nagle takie, wiesz, jak film, urwanie filmu i koniec. I jesteś po drugiej stronie, oglądasz te budynki. No, jeżeli, wiesz, to miałoby być łagodne przejście, to dziękuję bardzo. To było bardzo nieprzyjemne przejście. To był moment y y wrażenia, wiesz, spadania... Ale wiesz, o co, o co mi chodzi? Chodziło mi o to, że po prostu właśnie y DMT powoduje jakby troszeczkę uśmierzenie tego, tak? Y bo, słuchajcie, to są wypowiedzi naukowców, że że ten, ten, ta substancja ma jakby złagodzić właśnie ten przeskok. Podobnie jest zresztą, myślę, w drugą stronę, jak przychodzimy na ten świat, bo pierwszy oddech też kończy się płaczem, tak? bo nabieramy po raz pierwszy nasze płuca, zaczynają oddychać. Wiesz nie, Powtarzam jeszcze raz. Nie było to uczucie przyjemne ponieważ było to wręcz uczucie bardzo bolesne dla mnie. Yy, yy, yy, mogłabym powiedzieć wyrwania. Wyrwania z, z wnętrza siebie i spadania w spiralnym tunelu w dół. To trwało bardzo krótko, ale to było bardzo bolesne i, i wcale nie było przyjemne. Więc y, chyba y, jeszcze nie, nie, nie, nie doszło do, do, do tych substancji łagodzących. Bo pamiętajmy też o jednej rzeczy, że czym innym jest y, y, powiedzmy śmierć biologiczna, kiedy organizm wygasza się stopniowo i być może po prostu przygotowuje się do Swojej ostatniej y, y, drogi, tak? Do, do, do tego przejścia. Natomiast, jeżeli coś się dzieje nagle, no to tutaj dla mnie by było kwestią dyskusyjną, że, czy organizm jest w stanie tak szybko zareagować. I e, y, y, y, y, także to wcale nie, nie, nie było akurat y, przyjemne. Natomiast jeśli pozwolisz, jednak chciałabym wrócić do y, tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, mianowicie do tej niefizycznej formy. Więc y, nasza, nasze wyobrażenie jest właśnie kształtowane przez y, y, kino, prasę, książki, y, w których przedstawia się y, duszę jako coś albo niewidzialnego, albo y, jakąś przedziwną ektoplazmę. Tylko y, y, podzielmy tutaj sprawę na dwie części, że czym innym jest dusza, która przechodzi do naszego wymiaru, ona nie ma ciała i działa, porusza się i y, daje o sobie znać tak jak może po tej stronie. Natomiast czym innym jest, kiedy my przechodzimy na drugą stronę i znajdujemy się w wymiarze, gdzie przyjmujemy zupełnie inną formę. I to jest moje zdanie, że stąd jest to poważne nieporozumienie, które jakby definiuje, definiuje ten problem, tak? Po co, po co istotą duchowym domy? Ale my tam przyjmujemy, moim zdaniem, przyjmujemy po prostu inne ciało. I w, w tym ciele do pewnego momentu tam funkcjonujemy. Po, oczywiście pytaniem otwartym jest i związanym z wiarą z ka każdego z nas, czy zostajemy tam i czekamy na, y, powiedzmy, y, y, Mesjasza, który spowoduje, że wrócimy z powrotem do naszego świata i, i, i będziemy tutaj żyć w ciałach fizycznych raz jeszcze. Natomiast inni wierzą, że reinkarnujemy, tak? Czyli później wracamy tutaj jako dusza do ciała fizycznego. I to są dwie różne sprawy. Natomiast nie tylko ja, wiele innych osób, Również podczas śmierci klinicznej widzieli konkretny świat. Oni go mogli trochę inaczej opisać, bo oczywiście każdy z nas, jak wiesz, każdy z nas ma coś, co go najbardziej interesuje. Każdy z nas na coś innego zwróci uwagę. A poza tym myślę, że ten świat nie jest jednopłaszczyznowy i mogą się w nim znajdować różne obszary. To jest tak jakbyś, nie wiem, tutaj wziął człowieka z plemienia Zulusów i jednego umieścił w Zakopanym, drugiego, nie wiem, w Gdańsku a trzeciego gdzieś nad morzem. I każdy z nich by opowiadał o Polsce, opowiadałby to, co widział, tak? No tak, dokładnie. Słuchaj, jeszcze zapytam przy okazji, czy miałeś tam poczucie czasu? Jak, jak długo to, trwało w ogóle to twoje przejście na drugą stronę? No to... Najpierw powiedz o tym w sensie tutaj tego naszego tu ludz... ziemskiego czasu, a jak wyglądało to od tej strony po, tej, po drugiej? Czy tam odczuwałaś znaczy, czas, czy, czy to było takie no kilka chwil i powrót? Jak, jak to wyglądało? Znaczy, no to jest taka dosyć trudna, trudna sprawa, tak? Bo według czasu ziemskiego upłynęło około pięciu minut. Natomiast to, co ja tam widziałam, w międzyczasie jeszcze, tak jak mówię, jeszcze było to spotkanie z tą jasną, świetlistą istotą, a to co... wiesz, opowiadać mogłabym i dwie godziny. Bo wydawało mi się, że ja tam byłam bardzo długo. Ale myślę, że to się wszystko po prostu wiąże z momentem... że kiedy opuszczamy ciało, nie ogranicza nas ani czas, ani przestrzeń. I to... Dlatego to jest tak trudno sobie wyobrazić, że tu mija 5 minut. No cóż to jest 5 minut, a tam jest zupełnie inaczej, tak? Miałam wrażenie, że byłam tam bardzo, bardzo długo. No, wiesz, niektórzy relacjonują podczas właśnie swoich y y przypadków. Y takich tych klinicznej śmierci, że widzą na przykład przed sobą, przed oczyma, wyświetla im się film z całego życia, jakby w ciągu łamka sekundy, czyli praktycznie jest to fizycznie niemożliwe, żeby obejrzeć swoje całe życie, bo trzeba by było na przykład, jak ktoś tam ma powiedzmy 40 lat, musiałby 40 lat, tam sekunda po sekundzie sobie obejrzeć ten film swój, a tu nagle widzą wszystko, czyli to, co mówisz, to jest fajne stwierdzenie, że... Sam czas praktycznie nie, nie ogranicza nas, tak? Nie, nie ma, jak to powiedział kiedyś Andrzej Marczewski, który no, taki znany tutaj w Polsce reżyser, który notabene również przeżył śmierć kliniczną, że nie ma takiego kina, nie, nie istnieje takie kino, w którym można by było wyświetlić z taką prędkością tyle obrazów przy pełnym odbiorze przez widza, czyli tą osobę, która opuszcza ciało, prawda, wyświetlić tyle scen, że to jest, to jest nierealne, to jest technicznie niewykonalne w naszym, w naszej przestrzeni natomiast jakoś tam jest to możliwe. Wiesz, czyli yy, temat czasu mamy już mniej więcej mamy jakiś pogląd na to, a teraz ja bym chciał jednak usłyszeć o tej świetlistej osobie, bo Podejrzewam, że wiele osób od razu skojarzy to z, ze słowem Bóg. Jak Ty odebrałaś, kim, kim, była ta postać, ten ktoś, czy to, czy, o, jeszcze zapytam tak, czy odczuwałaś jego, bo też mówiłaś tam, że ludzie, były dzieci, były, były kobiety, mężczyźni, czy ta postać była też w sensie, no miała płeć? Może powiem tak. Wiesz, powiedzmy, że zbliża się w twoją stronę bardzo jasne światło. Więc i światło to przybiera formę, no powiedzmy, humanoidalną. tak? Czyli widzisz, że wyciąga w twoją stronę ręce i po prostu porusza się w, w, w twoim kierunku. Natomiast nie mogę powiedzieć, że widziałam dokładnie, postać, że mogę opisać jaką ona miała twarz. Nie, nie, nie. To była po prostu bardzo energetyczna postać. Słowo Bóg to jest wielkie słowo. Ja bym powiedziała, że to była na pewno inteligentna osobowość, która nawiązała ze mną kontakt i która być może starała się ułatwić mi tą sytuację. Ponieważ oczywiście, jak się zapewne domyślasz, ze strony tejże istoty pojawiło się pytanie. Krótko mówiąc, zostajesz czy wracasz? Ale jednocześnie odebrałam komunikat, że jakąkolwiek decyzję nie podejmę, to zostanie ona zaakceptowana. Że nie jestem oceniana, i nie będę oceniana. Że mam prawo, i to jest właśnie moim zdaniem y, kwintesencja wolnej woli. Szeroko pojętej. Ten moment dał mi to do, ta, to do myślenia. Bo ja mogłam wybrać, ja mogłam zostać albo wrócić do swojego ciała. I czułam, że mm, każda decyzja zostanie całkowicie zaakceptowana. Było to coś niesamowitego. Była, wiesz, ten moment tego kontaktu, tego obcowania. Ja wiem, że to są już bardzo wyświechtane słowa, ta, wiesz, wszechogarniająca miłość. Takie poczucie, że, że ja jestem dla, dla tej postaci wszystkim i ona jest wszystkim dla mnie. Że wręcz mogłybyśmy stać się jednym. To jest bardzo Można szalony. powiedzieć, że po prostu spotkała się ze źródłem, tak? No dlatego ja z, z tym, z, tak jak powiedziałam, Bóg to jest bardzo wielkie słowo. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy skromnej, że spotkałam się z inteligentną osobowością. Czy to był Bóg, czy to był tak zwany anioł, posłaniec, opiekun duchowy. Nie wiem, nie, nie użyję tutaj żadnego przymiotnika, ponieważ nie jestem, nie jestem przekonana do końca. Natomiast wiem, że to było bardzo dobre, to było bardzo piękne, to była bardzo wyjątkowa chwila i... Nie dam tutaj sobie nigdy wmówić, że, że była to jakakolwiek halucynacja umysłu. To jest po prostu nierealne. Wiesz właśnie, bo jest takich sporo ludzi w internecie, czy gdzieś na jakichś tam różnych forach, czy nawet w telewizjach pojawiają się właśnie przeciwnicy tego, którzy... No to, bo chciałbym, żebyś też to troszeczkę obaliła, bo są też na no to nawet właśnie dowody naukowe. Mówią, że w momencie, gdy człowiek ma tą śmierć kliniczną czy jakiś wypadek, to, to wszystko jest generowane przez nasz mózg i nieprawda, że my jesteśmy tu cały czas i, i tylko mózg nam podrzuca jakieś obrazki. Posłuchaj, ja, po, ja powiem w ten sposób. E... Miałam wypadek samochodowy, tak jak powiedziałam, mając 27 lat. Wiesz, w biały dzień na przejściu dla pieszych, po prostu ktoś się bardzo śpieszył. Śpieszył się tak bardzo, że aż nie zauważył mnie na tym przejściu dla pieszych. Opuściłam ciało. Straciłam przytomność w ciele fizycznym, opuściłam ciało. Widziałam doskonale, co się dzieje wokół mnie. Widziałam, jak ten kierowca wysiada z samochodu, jaki to jest samochód. Mogłabym go opisać doskonale tego kierowcę, który był sprawcą wypadku. Widziałam ludzi dookoła siebie, ponieważ to się stało bardzo blisko miejsca, gdzie wtedy mieszkałam, więc w tym tłumie rozpoznałam wiele twarzy. Widziałam całą tą scenę z góry, z, z, z, z, z, z, z całkiem powiedzmy tak, no wiesz, jakbym unosiła się nad nią, jakbym była między tymi osobami. Jakby można teraz powiedzieć widok z, z, z, z, z drona, tak? Tak, wiele ujęć kamery, o tak. Z, z, te, widziałam to jak film z wszystkich stron. Widziałam karetkę, którą ktoś, wiesz, nawet, nawet nikt nie dzwonił po karetkę, ona po prostu przejeżdżała i zatrzymali się, bo widzieli widzieli, że jest wypadek. Więc powiedz mi, jakim cudem ja to wszystko widziałam, jeżeli, ja byłam, jeżeli miałabym odbierać to tymi zmysłami, które były praktycznie wyłączone. Przecież miałam, zam byłam nieprzytomna, miałam zamknięte oczy. Wiesz, jest taki udowodniony, mocno udowodniony przypadek, Jeden mężczyzna też, po prostu to było, też się, wydarzyło się coś, nie pamiętam dokładnie czy to był wypadek właśnie, jakiś tam kolizja drogowa, coś takiego. W każdym bądź razie ta osoba, czy to, się, czy to było w szpitalu, ta osoba wyszła z ciała, wyskoczyła z ciała i oglądała siebie od góry, tak, i później zaczęła troszeczkę wędrować w okolicach, a chyba to był właśnie, chyba gdzieś szpital to był i gdzieś zawędrowała na jakiś daszek, i na tym daszku zauważyła przedmiot jakiś, nie wiem, czy to była czapka, czy but, cokolwiek. I później po powrocie jakby do tego ciała, go, go że tak powiem, z, z, wrócił do ciała i zaczął opowiadać to lekarzom. Oni mu nie wierzyli i jedna z osób pracująca w tym szpitalu weszła na ten daszek i przyniosła ten przedmiot właśnie. I to był taki dowód, dowód twardy dowód. Jeżeli, no wiem, wiesz, nie wiem czy to będzie twardym dowodem, ale miałam relację Pana, który przeżył właśnie śmierć kliniczną podczas udaru mózgu. On opisywał to w ten sposób, że byłem jak hologram. Poruszałem się po sali, widziałem te wszystkie zabiegi wokół, wokół mnie, które się działy. Widziałem tutaj lekarz coś upuścił, tutaj zaczął dzwonić telefon. Pielęgniarka przez cały czas gdzieś tam coś poprawiała przy garderobie. Potem ch ch chciałem, powiedzmy, że ktoś go tam uciskał gdzieś, wiesz, oparł się o jego ciało podczas tamtej całej reanimacji. I, I pomyślałem sobie, że, że chcę tą osobę odsunąć od siebie, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że przecież ja przechodzę przez tych ludzi jak dym. I nagle pomyślałem o swoim synu. I mówi, znalazłem się na jakiejś wiejskiej drodze i widzę mojego syna, który razem z synową z rowu wypycha samochód. I to samochód, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałem. Potem przemieścił się, wiesz, jeszcze był u matki, u, u kogoś. Wyobraź sobie tą konsternację tej rodziny, kiedy wchodzi, zaczęli go już odwiedzać, on doszedł do siebie, ten pan, zaczęli go odwiedzać i on zaczął im opowiadać. Wiesz, bo mamo, jak, jak byłem poza ciałem i byłem u ciebie, to ja ci mogę powiedzieć dokładnie, co ty gotowałaś. A syn, przyjechał ten syn Widziałem na polnej drodze, wypychaliście samochód. Tu podał jakąś markę, kolor, wypychaliście go z rowu. Okazało się, że on, o, ojciec nie wiedział, on kupił samochód i jadąc od nabywcy, yy, wiesz, stracił gdzieś tam panowanie, wpadł poślizg i do, do, gdzieś do rowu wjechał. I to było dokładnie w tym momencie, etc., etc. Takich przypadków jest bardzo dużo. I to również potwierdza że w momencie opuszczenia ciała, zobacz, nie ogranicza nas czas, przestrzeń, nic nas nie ogranicza. Myśl, jesteśmy myślą, poruszamy się z prędkością myśli. Tam, gdzie chcemy, jesteśmy. Dlatego y, ja uważam, że y, to są po prostu rzeczy niemożliwe, gdyby nasza świadomość y, zlokalizowana była, y, ona może być połączona z mózgiem, na pewno jest, natomiast y, nie utożsamiałabym świadomości z, tylko i wyłącznie z mózgiem, z budową mózgu z szyszynką. Myślę, że to jest, to jest po prostu nierealne, ponieważ wszystkie opowieści ludzi, którzy opuścili ciało i potrafią ze szczegółami podawać różne, różne detale, które działy się wokół nich, jakieś czynności wokół nich wykonywane i tak dalej, i tak dalej, to absolutnie to jest nieosiągalne w inny sposób. To znaczy przez, przez świadomą jakąkolwiek percepcję. Jesteś wyłączony, podłączony do aparatury, nieprzytomny, wokół ciebie otacza cię tłum ludzi, a ty wiesz, co się dzieje w dalszej części szpitala. No jakim cudem pytam? Jakim cudem? Ada, jest takie osobiste pytanie do Ciebie, choć A. jeden z kolegów tutaj na czacie odpowiedział na to pytanie, tak myślę, że chyba też nawet jedna z dobrych odpowiedzi. Dla, czy nie warto było tam zostać? A Fender tutaj, taki nasz stały czatowicz, mówi, no wróciła po to, żeby nam to opowiedzieć. Jeżeli ktoś myśli, że to jest taka prosta sprawa, opowiadać tutaj o, o tego rodzaju doświadczeniach, opowiadać pod swoim nazwiskiem, publicznie, to mówię, że nie. Dlatego, że y, y, y, z jednej strony człowiek ma tą świadomość, że warto by było dać świadectwo, a z drugiej strony istnieje obawa, żeby nie być posądzonym o jakiś ekshibicjonizm. Albo wyśmianym wprost, nie? Albo wyśmianym. I ja powiem szczerze, że ja przez myślę, że ja wiele lat dojrzewałam do tego, bo przecież swoje przeżycia mam miałam wcześniej, natomiast tego bloga założyłam, mając równo. 40 no właśnie, Ada par... o tym trzeba powiedzieć, bo jeszcze nie mówiliśmy. Prowadzisz swojego bloga 4 lata i jak ten blog się nazywa i gdzie jest usadowiony o? Wiesz, blog, blog jest, ma taką trochę przewrotną nazwę, Biuro Duchów. Jako, że przyjmowane są tam, ja sobie żartuję, że przyjmujemy tam sprawy duchowe, które należy rozwiązać albo y, pozwolić im y, się ujawnić. Y, I y, y, jest to blok na Onecie. I tak jak powiedziałam, to ja widzę po, po, po reakcjach ludzi, którzy opisują, opisują wiele swoich doświadczeń, bo przecież nie chodzi tylko tutaj o śmierć kliniczną. Oni opisują Kontakty, wiesz, takie sytuacje, w których na przykład, nie wiem, jakiś sen, gdzie pojawiła się osoba, zmarła, spowodował, że czegoś nie zrobili lub zrobili coś, co u na przykład uratowało im życie. O, o tym, jak ten świat może się z nami komunikować i może też na nas wpływać. Ale wiesz co, tu właśnie też Fender napisał, że dla ciebie szacunek za odwagę, że o tym mówisz, tak? I myślę, że tutaj tu jest racja, bo jednak część osób, które przeżyły śmierć kliniczną, no schowały to sobie głęboko i po prostu boją się opowiadać o takich rzeczach. Bo to są, wiesz to, to, to są trudne, bardzo trudne sprawy. Tej z, z, w wielu przypadkach no, osobiste, tak? Jakieś, bo to w różnych sytuacjach się wydarzały takie, takie oczywiście, przeskoki. Że tak? Tak. Yy, oczywiście, że tak i dlatego właśnie zaczęłam prowadzić ten, tego bloga. Yy, po to, żeby można było zbierać te świadectwa nie, na, yy, nie, jakby nie narażając tych ludzi na, na, na pewne ujawnienie, bo wiadomo, że jeśli ktoś usiłował popełnić samobójstwo, tak? To trudno mu byłoby publicznie o tym powiedzieć, tak? Chciałem się zabić. Wiecie co, bo wróciłem z, z misji w Afganistanie, dziewczyna mnie rzuciła, nie chciało mi się żyć, no więc zjadłem wszystkie tabletki, jakie były w domu i potem uratowała tego, tą osobę matka, która po prostu przy, przyjechała, miała klucze do mieszkania i weszła tam i, i tego pana uratowała, jej, jej szybka reakcja, ale on opowiadał o troszkę innym świecie, który widział, tak? Ale bardzo ch chciałam to opublikować. To był świat straszny, przerażający dla niego. Ja myślę, że to była właśnie taka, takie, taka poczekalnia, takie miejsce, do którego akurat on trafił. I bardzo mu się tam nie podobało. Także, wiesz, są bardzo różne przypadki, ale słuchajcie, ja bym chciała jedną rzecz powiedzieć, bo ja spotkałam się z relacją dziecka, chłopca, który przecież nie miał świadomości, czy on przeżył śmierć kliniczną, czy rodzice mu mówili, kiedy spałeś, tak? Kiedy zasnąłeś? I proszę sobie wyobrazić, że kiedy chłopiec doszedł do siebie, zaczął rysować jasne postacie. Najpierw rodzice nie zwrócili na to uwagi, ale w pewnym momencie, mówiąc krótko, po prostu przybrały te rysunki rozmiar Matejkowski, cała ściana. I wreszcie doszło do rozmowy, pojawił się psycholog dziecięcy, były rozmowy z tym chłopcem. I y, on powiedział, że w, ja, w tym, ja w tym śnie byłem w zupełnie innym miejscu i tam coś na mnie czekało i padło pytanie, co na ciebie czekało? I ten, i ten dzieciaczek powiedział y, tam jest światło, tam jest światło, które nas kocha. I dla mnie to jest najpiękniejsza definicja tych świetlistych postaci, bo to jest świadectwo dziecka, które nie wiedziało, co się z nim dzieje, nie mogło się niczym zasugerować, nie mogło tu być konfabulacji na ten temat, bo dziecko nie jest zdolne do... dziecko sześcioletnie czy pięcioletnie czy nie jest zdolne do konfabulacji na taki temat. Więc ten chłopczyk to jest... podał najpiękniejszą definicję tej postaci, o której żeśmy rozmawiali, dużo lepszą i, i doskonalszą. No właśnie, Ada. Tyle przeżyć. I co się stało, że nagle któregoś dnia złapałaś w ręce talię kart, która jest taka jedna krótka nazwa Tarot. No i oczywiście za chwilę przejdziemy do rzeczy, którą popełniłaś, czyli napisałaś książkę o, o Tarocie, ale Jaką książkę, słuchajcie? Ada, no właśnie, kiedy ten tarot trafił do twojego, do ciebie, do taru? Wiesz, ja, z, tak jak wiesz, z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc bardzo długie lata żyłam w świecie liczb. Ale cały czas interesowałam się różnymi dziedzinami życia, nauki. W międzyczasie skończyłam Instytut Psychologii Stosowanej i bardzo zainteresowała mnie analiza jungowska, wiesz, archetypy osobowości. A ponieważ Jung posługiwał się w swoich badaniach e, e, i w swojej terapii e, kartami Tarota, zresztą do dzisiaj e, psychoanalitycy, którzy są wierni, te, wierni szkole Junga, Używają tych kart w sposób bardzo wydajny w swojej pracy, w swojej, w swojej diagnostyce. I w ten sposób zainteresowałam się tą talią. I wiesz, Odkryłam w tym ogromny potencjał właśnie, właśnie archetypów psychologicznych i ogromny potencjał po prostu do pracy z samą sobą i do pracy z innymi ludźmi a że do tego jestem jeszcze fanką, po prostu zakochana całe życie w Mistrzu i Małgorzacie Buchakowa. w pewnym momencie te dwa tematy zaczęły mi się łączyć w jedną całość. I książka nie jest podręcznikiem do tarota, tam są skrótowe opisy po prostu, te, żeby zorientować kogoś, o, o co w ogóle chodzi w tej, z tymi kartami. Ale de facto je, książka jest poświęcona mm, tym archetypom tarotowym, archetypom Jungowskim przez pryzmat postaci yy, Błuchakowa w Mistrzu i Małgorzacie. Ponieważ Buchakow oddał to wszystko w sposób mistrzowski i wydaje mi się, wiesz, ja znam bardzo dużo książek i, i z dziedziny psychoanalizy, i z, jeżeli chodzi o książki poświęcone w ogóle astrologii i, i tematyce tarotowej, ale myślę, że Buchakow zrobił tutaj majstersztyk, prowadząc czytelnika w taki sposób, żeby przynajmniej, żeby wszystkie te arkana poruszyć, czyli po prostu użyć tych wszystkich archetypów opisanych i przypisanych do, do kart Tarota. Zrobił to rewelacyjnie i, a ja jakby próbowałam, no nie wiem, pokazać że, że tak się rzeczywiście stało i że można to połączyć, można to czytać i można lepiej zrozumieć Błuchakowa, rozumiejąc powiązania z tymi archetypami. Taka była idea tej książki, powstania tej książki. No właśnie, to słuchajcie, bo Ada mi tutaj obiecała, że jedna, jeden egzemplarz trafi do do Was, a zrobimy. Myślę, że w przyszłym miesiącu przy okazji, bo wiem, że Ada będzie organizować spotkanie w Wrocławiu, które jest związane z podobną tematyką, o której mam nadzieję za chwilę nam powie, to słuchajcie, ja tutaj organizuję konkursik. Rozlosujemy tą, tą książkę z dedykacją, tak właśnie, tutaj zaraz pokażemy, tak wygląda okładka. Hmm. Zachęcam, proszę tak, bardzo. Prześledź no właśnie, się ale z, z, zro, zrobimy tak, słuchajcie. Ze względu na to, że co prawda nie ma za dużo tych wspierających najmniejszych telewizji, ale jeżeli ktokolwiek, słuchajcie, jak, jakąkolwiek kwotą wesprze nas tutaj, to wśród tych osób zrobimy właśnie przy następnej okazji tutaj spotkania z Adą, rozlosujemy tą książkę i trafi do, no właśnie, do tego szczęśliwca. Wiesz co? Właśnie tak, pierwszy, jak zobaczyłem tą okładkę, to oczywiście moje oczy uciekły do tej postaci, takiego kochanego zwierzątka, które tu mam, ale w tej chwili jak zwykle śpi, bo zawsze lubi spać na moich audycjach. Kot, no właśnie. Bo tam też jest sporo zamieszania wokół tego kota. Behemoth, tak, niektórzy nazywają. Dlaczego ten kot tam się pojawił? Wiesz, bo wstępny projekt okładki, który, okładki, którą zrobiła dla mnie Ewa Brodek-Piłat, był zupełnie inny. To znaczy, nie było, bo poniżej są cztery archetypy tarotowe, czyli miecze, buławy, denary i kielichy, i tutaj one są zasygnalizowane, ale na początku wyszłyśmy od księżyca. Ponieważ. Księżyc odgrywa w powieści wielką rolę, jeżeli chodzi o mistycyzm i wszelkiego rodzaju poszukiwania duchowe, również odgrywa ogromną rolę. I wiesz, ja powiedziałam do Ewy, wiesz, jeżeli księżyc mógłby mieć oczy, to mogłyby to być tylko i wyłącznie oczy kota. Ale później Ewa narysowała tego kota tak cudownie, po prostu, no niesamowicie, bo wiesz, delikatna kreska i bardzo, bardzo mocne, takie tajemnicze oczy i wtedy, wtedy troszeczkę ta okładka zmieniła swój kształt, ale naprawdę proszę nie kojarzyć kota z okładki z behemotem, ponieważ ten kot jest piękny, jest tutaj, jest wyjątkowy, jest tajemniczy, delikatny, no ma w sobie wiele, Wiele takiej przestrzeni y, mistycznej, natomiast behemot ze świty Wolanda to był po prostu y, paś pojawiający się pod postacią kota, ale to był osobnik wielce złośliwy, nadużywający swojej magicznej mocy i nadużywający, jak wiemy, alkoholu. To, to, to nie jest behemot wiesz, tak a propos właśnie Behemota, to e, Behemota przedstawił nieco inaczej William Blake e, to jest człowiek związany z no jak interesujecie się kwestiami e, ludzi, którzy, których nazywa się masonami, e, masonerią i tak dalej e, tam w jego w tych pracach jest m, no masę takich właśnie tam te słynny cyrkiel i tak dalej jest, on był, był, jest inspiracją dla wielu artystów w tym obecnym naszym świecie, tych po, po dobrej i po złej stronie, nazwijmy to, a ja któregoś dnia wam pokażę miejsce, gdzie, gdzie, się urodził, gdzie mieszkał. Co prawda w tej chwili stoi tam, słuchajcie, wieżowiec, bo tu, tu jest w pierwszej strefie, bardzo blisko Oxford Street, jest wieżowiec, taki ochydny wieżowiec z lat 60., ale jest tablica taka upamiętniająca i któregoś dnia tak się przypadkowo, przypadków nie ma oczywiście, trafiłem na tą tablicę i um, no jak przechodzę, to, to tak mi się fajnie to kojarzy, bo yy, ten świat jest mały, bo kiedyś, kiedyś właśnie słuchałem przez wiele lat mojej ukochanej muzyki elektronicznej i w jednym właśnie z utworów Tangerine Dream zawarty był Fragment właśnie jego literacki Tiger, Tiger i właśnie zwierzątka. Tak? Właśnie, wróćmy do tych, do tych zwierzątek. Bo wiem, że masz też tak szczególne upodobanie do zwierząt jako takich. Tak, ja mam, ja mam kota. No nie wiem, nie jest to kot rasowy w każdym bądź razie. Jest to na pewno, jak, my, my sobie zawsze żartujemy, że to jest mutant, ponieważ to jest kot ogromny. 10-kilogramowy, 10 wow. 107 centymetrów od czubka głowy do końca ogona. No adoptowaliśmy go, bo go nikt nie chciał wziąć ze względu na, powiedzmy, te szczególne gabaryty. No nikt go nie chciał wziąć ze schroniska, no to myśmy go wzięli. No. A to wiesz co, pasowałby tu w Anglii, bo tutaj sporo kotów jest naprawdę masywnych i powiem tobie, bo my adoptowaliśmy kot, kotkę właśnie, którą mamy od kota, wyobraźcie sobie. Prawdopodobnie jest to ojciec, który ją nam przyprowadził przyprowadził nam, i którejś nocy nocował jedną noc u nas. Słuchajcie, ze mną w łóżku spał ten kocur. Bardzo duży kocur też, który czasami wpada na, na jedzonko tylko. Dziki kot przyprowadził tą kotkę i ona została z nami, tu jest już jej teren, a on od przychodzi dosłownie, słuchajcie, w odwiedziny co, co, co dwa, trzy dni Pada sobie tam przekąsić coś i ma drugi talerzyk dla niego jest. I to było, słuchajcie, to dla mnie to było naprawdę doświadczenie, bo inna sprawa jest, jak świadomie człowiek wybiera takie zwierzę, a inną sprawą jest, jak zwierzę przyprowadza zwierzę do domu, tak? A powiem wam, bo to nie przypadek był, bo nie ma przypadków. Mieliśmy po prostu nawet szczury, wyobraźcie sobie, no bo tu w pobliżu są restauracje, któregoś dnia obudziłem się, no, zlany potem i zobaczyłem szczura w naszej sypialni, który uciekł. No i jak pojawiły się koty, za chwilę to ten problem się po prostu skończył, czyli zwierzęta chyba też mają swój rozum, tak? Wiesz, yy, yy, yy, pierwszy nasz kot, yy, jakiego, jak, przynajmniej w tym mieszkaniu, jakiego żeśmy mieli, to był Frodo, który yy, no, do Ciebie przy, został przyprowadzony, tak, ta, ta koteczka została przyprowadzona przez, przez kota większego, który się nią opiekował. A... <coughs> przepraszam. <coughs> Nasz Frodo. E, miałam, ponieważ ja mieszkam na parterze, miałam otwarty balkon. No i wyobraź sobie, jest pełnia księżyca, ale taka, taka noc... Wiadomo, czuje się, że się zbiera na burzę. I nagle mi stąd, wskakuje mi na balkon kot, który po prostu spokojnie przez balkon przechodzi, miałknął, wszedł do naszego mieszkania, rozejrzał się, wskoczył na fotel, zwinął się w kłębek i usnął. I tak już został. No rewelacyjnie. Wiesz, co... Wiesz jeszcze ta pełnia, po prostu ta pełnia i ten kot w tej pełni. No, żartowaliśmy sobie, z tego był przekochany. Ten koteczek, niestety, później się okazało, że zachorował, no, ratowaliśmy go, ale, ale nie udało się. No i w tej chwili mamy naszego stewcia, no, który wystarcza nam za trzy koty, przynajmniej objętością. Wiesz dlaczego mówię o, o, o zwierzętach i o kotach w szczególności? Ponieważ zauważyłem, że większość osób, które interesuje się kwestiami właśnie Tarota, w ich życiu właśnie pojawiają się koty są też takie opinie, słuchajcie, bo to też tak a propos, bo tu nasze, nasze audycje zahaczają o tematy paranormalne, UFO i tak dalej, że niektórzy tak twierdzą, słuchajcie, że kot, koty są jakby reptylianami. to jest dla mnie to jest absolutną bzdurę, bzdurą, ze względu na to, że no, kocie oczy w, zmieniają się podczas, że tak powiem, im, im więcej tego światła, to później ma Koty mają te łezki jako takie. A słuchajcie, ja jestem też kotem, bo jestem, jestem lwem zodiakalnym, no to cóż, no, jak kot nie może lubić kota. No, to jest nie, niewykonalne. Ada, tak, tak troszeczkę zeszliśmy... To... Poczekaj, sekundę. Zeszliśmy z tematu. Chciałem cię zapytać właśnie o też o poza tymi twoimi doświadczeniami z wychodzeniem z ciała i z śmiercią kliniczną, czy miałaś doświadczenia jakieś paranormalne w swoim życiu tu już po tej stronie? Ja po prostu jeszcze przepraszam Cię, ale ja się jednak odniosę do tych kotów, Dobrze. bo mi się wydaje, że nie jest tak, że osoby, które się interesują tarotem yy, wybierają akurat koty, dlatego, że to się wszystko jakoś w ten sposób zazębia. Ja po prostu uważam, że Żeby zaprzyjaźnić się z kotem i mieć kota w domu i żyć z nim dobrze, to trzeba być specyficznym człowiekiem, ponieważ pies żyje dla ciebie, jest cały dla ciebie. A kot bywa filozofem, bywa wiesz, bardzo kapryśny i nie podporządkuje się nigdy. Więc trzeba samym być człowiekiem wolnej duszy, i nie mieć y, y, rozbuchanej potrzeby władzy, żeby zaprzyjaźnić się z kotem. Jeżeli koniecznie chcesz mieć kogoś, kim możesz y, y, zawiadywać, kogo, komu możesz wydać polecenie, to musisz mieć psa. I tu pozwolę sobie na taką małą dygresję, przepraszam, już, już do twojego... Ale dobrze, wiesz, dobrze wspomniałaś, tak. Słuchajcie, naprawdę y, obserwacja kotów jako takich, jako zwierząt, i ta ich wolność, to jest coś wspaniałego. Tacy, tak ludzie powinni funkcjonować. Kot chodzi swoimi ścieżkami, jak się mówi, i to jest prawda. Natomiast przyjaźń kota chyba nie ma lepszej, bo miałem kiedyś, tak powiem, też pieska, ale to wiele lat temu. No i faktycznie, tak jak mówisz, psy są tak jakby ukształtowane poddańczo odnośnie ludzi, tak? Natomiast koty, no koty mają swoje, tak. ale ym, ym, współżycie z kotem, w sensie no, obcowanie z nim, życie, karmienie go obserwacji, no to daje, ja myślę, że powinny być terapie takie też robione, żeby ci zwłaszcza, tacy, tak jak mówiłaś, ci, którzy mają tą chęć właśnie wład władania, każdy polityk powinien mieć kota poza naszym, tak powiem, przywódcą w tej chwili. Ale nie wchodzimy na politykę. Dobrze, Ada, no właśnie, wróćmy do tego pytania, co Tobie tak, zadałeś. Już wracamy do tego pytania. Przepraszam za dygresję, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać. Proszę mi wybaczyć. E, czy miałam tego rodzaju doświadczenia? Wiesz, mnie się wydaje, że w momencie, kiedy człowiek pierwszy raz opuszcza ciało, to mówiąc tak obrazowo, e, to jest tak, jak opuszczasz łono matki i przerywa się błona płodowa, tak? I wydostajesz się, w... przestaje cię coś chronić, tak? Rodzi się dziecko i nie ma już żadnej otoczki wokół niego, która go by go chroniła. I tak samo jest chyba z nami, że jednak my rodzimy się z pewnym zabezpieczeniem, tak? Które, no można to dwojako rozumieć, bo niektórzy nazwą to zabezpieczeniem, inni to nazwą blokadą, bo to jednak nie są to pojęcia tożsame, aczkolwiek po prostu chodzi mi o to, że kiedy opuszczasz ciało, to jakby przerywa się jakaś ochronna bariera, i nagle bardzo wiele osób doświadcza jakiś szczególnie wzmacnia się ich intuicja, albo mają lepszy kontakt ze swoją nadświadomością i podświadomością. Zdarza się również, że osoby mają proroczesny jakieś przekazy dywinacyjne i tak dalej i tak dalej i ja myślę, że to wszystko jest bardzo naturalne i w jakiś sposób przypisane człowiekowi i w moim wypadku też tak było że m, m, zaczęły śnić mi się regularnie osoby zmarłe najpierw były to bardzo świadome sny y, prowadzone na zasadzie normalnego dialogu normalnych rozmów o rzeczach codziennych o rzeczach ważnych i, i błahych również. I najpierw były to osoby bliskie, bliscy krewni, a z, z czasem zaczęły się pojawiać również inne osoby. Także bardzo, bardzo wyczuliła się, się moja, moja percepcja, wiesz, jest, wrażliwość niesamowita się pojawiła na przykład ja nie mogę przebywać w miejscu, gdzie, gdzie wydarzyło się coś złego, w miejscu no żeby nie powiedzieć, w miejscu kaźni, tak? Nie, to jest, to jest, to jest w ogóle dla mnie nie, nie do wytrzymania. I po prostu postrzegam świat inaczej. Inne rzeczy stały się dla mnie ważne. I tak jak mówię, no przez całe, potrzebowałam parę lat, żeby nabrać odwagi, ale w tej chwili nie mam problemu, żeby o tym mówić. I nie interesują mnie żadni prześmiewcy, nie interesuje mnie to, co na ten temat myśli. Mamy tą władzę, że mamy w ręce pilota, nie wiem, czy tutaj myszkę od komputera, jeżeli moje słowa, mój przekaz jest dla kogoś niestrawny, może się przełączyć. Myślę, że jest strawny, bo kolejne pytanie do ciebie jest takie naprawdę bardzo fajne i konkretne. Ikar pisze. Pani Ado, proszę o odpowiedź. Jakie przesłanie niesie droga życiowa mistrza? Na jakie elementy winniśmy zwrócić uwagę w dzisiejszej dobie w sposób szczególny? Je, mam się odnieść, rozumiem, do, do książki. Tak? Myślę, że tak. W Mistrzu i Małgorzacie, mimo że mistrz jest postacią tutaj tytułową, myślę, że tak naprawdę główną rolę gra Małgorzata i Woland. Ale na pewno my żyjemy w bardzo specyficznych czasach. Buchakow też pisał w w takich czasach ogromnego zagrożenia, w czasach, kiedy nas, nastąpił taki wielki przełom kulturowy, tak? Tam była rewolucja i on się nagle znalazł w tej przestrzeni porewolucyjnej w, w Rosji stalinowskiej. I on pisał w bardzo specyficznym klimacie. I mnie się wydaje, że my też w tej chwili znajdujemy się w bardzo specyficznym klimacie, w czasie jakiejś wielkiej próby dla całej ludzkości. I yy, Rzeczy, które powinny być dla nas szczególnie ważne i na które powinniśmy zwracać uwagę, to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Przede wszystkim relacje międzyludzkie. Ponieważ na świat wielkiej polityki nie mamy, wielki, nie mamy większego wpływu. Natomiast wierzę, że przyciągamy to, o czym myślimy i karmimy to, o czym myślimy, im będziemy mieli bardziej myśli czyste, pełne dobroci i takiej po prostu międzyludzkiej sympatii, to takich ludzi będziemy do siebie przyciągać i tak będziemy kształtować w ten sposób świat. W przypadku, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj o Mistrzu i Małgorzacie, Mistrz żył, miał marzenie, miał wielkie marzenie, które było napisanie powieści, o, o Poncjuszu Piłacie. To marzenie się spełniło, po czym zostało brutalnie zdeptane. E, uratowała go e, miłość kobiety. I ja myślę, że teraz jest wielka rola, ja tu nie chcę nic e, ujmować mężczyzną absolutnie, ale jest wielka rola kobiet jako posiadających wielko, ogromne pokłady ciepła i potrafiących ogarnąć to domowe ognisko. I tak jak Małgorzata uratowała powieść, uratowała mistrza i dzięki swojej determinacji trafili do w miejsce, gdzie do domu wiecznej, wieczystej przystani swojej, spokojnej. tak w te, w, To się bardzo wszystko przekłada na, na teraźniejszość. My też jeśli mamy dom, który jest naszą przystanią, no to tu jest ogromna rola kobiet. Tak jak ona chroniła mistrza i chroniła księgę, tak my możemy chronić nasze, nasze domy, nasze dzieci. Naszymi myślami, naszym sercem. Energia serca. Teraz albo uwierzymy, że jesteśmy istotami duchowymi, że mamy żywą duszę jako cząstkę Boga w sobie i będziemy to realizować i będziemy y, przez, y, żyć energią serca, albo będzie, myślę, z nami źle. Tak to widzę. Wiesz, to takie fajne przesłanie na, na koniec dzisiejszej audycji, naprawdę. Ale wiesz co, jeszcze się nie rozstaniemy na sekundę, bo jeszcze zadam ci no, takie chyba fundamentalne pytanie. Dlaczego był Hapkow i skąd pojawił się w twoim życiu? No wiesz, jak sam powiedziałeś, nie ma przypadków. Trafiłam na tą powieść, normalnie w bibliotece gdzieś znalazłam, przeczytałam i poczułam wiesz ten flow, takie połączenie silne, ja po prostu od razu wiedziałam, że to będzie na całe życie, to jest jak, jak miłość na całe życie i przemawia do mnie bardzo ponieważ myślę, że on fantastycznie pokazał czym naprawdę jest to Ink i Yang nic nie jest ani do końca, nie jest tylko dobre i nic nie jest całkowicie złe. Zobacz, tutaj Wolant opowiada swoją Ewangelię. Opowiada o Jezusie, o, tym, o Jego ogromnej, wielkiej postaci, która przetrwała, przetrwała wszystko o jego śmierci, opowiada o Piłacie, o jego przemianie i opowiada o wielu różnych rzeczach, również o Mateuszu Lewicie, który niestety niczego nie zrozumiał z nauk mistrza. A stał się samozwańczym uczniem przekazującym prawdę dalej. I to też powinno dać do myślenia. Bo innymi słowy można powiedzieć, że woland, czyli powiedzmy diabeł, był bardziej obiektywny, bardziej szczery niż naoczny świadek, niż uczeń, który podobno kochał swojego mistrza nad życie, czyli oszułem. Po prostu... Myślę, że wielu rzeczy ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć. Natomiast ta książka potrafi pobudzić w nas taką ciekawość i u wielu osób, które ją przeczytały, właśnie pojawia się to pytanie. Ink Yang, na czym polega ta zasada? I pewna świadomość właśnie tego, że nic nie jest tylko złe lub tylko dobre. Wszystko zależy wyłącznie od wolnej woli człowieka, od jego wyboru. I dlatego to jest książka wielka. I dlatego jest w pierwszej dziesiątce największej y, światowej literatury. Bo y, myślę, że miliony czytelników na całym świecie nie mogą się mylić. I, za, i wiesz... Y, Pozycja jest wypracowana, silna, aczkolwiek też y, książka być może nigdy by się nie ukazała, gdyby nie Determinacja żony Błuchakowa, która 30 kilka lat walczyła o to, żeby książka się ukazała i żeby ukazała, ukazały się przekłady tej książki, żeby była wystawiana sztuka. Ta kobieta poświęciła 35 lat życia tej powieści, po, po, mam tu na myśli oczywiście okres po śmierci Błuchakowa. Także gdyby nie Miłość Kobiety, też ta książka by nie pojawiła się. Nie, nie mielibyśmy okazji czytać. Ona doprowadziła do wydania. No słuchaj, takie pytanie, kiedy pojawisz się w, na żywo u nas, ale już bezpośrednio, takie troszeczkę no, retoryczne, ale słuchajcie, planujemy coś zorganizować tutaj jeszcze nie, nie na wiosnę, ale myślę, że gdzieś tam przy końcu, przy końcu, lata będzie okazja tutaj z Adą bezpośrednio sobie porozmawiać, ale wiem, że będziesz organizować coś w Polsce, czyli te osoby, które mieszkają w Polsce będą mogły się z Tobą również spotkać bezpośrednio. Coś w okolicach maja, tak? Mm, tak. Jak wiesz, w zeszłym roku końcem października razem z NTV Janusza Zagórskiego zorganizowaliśmy konferencję pod tytułem Dokąd po śmierci? No, była to konferencja, która zainteresowanie, którą przekroczyło nasze naj, najśmielsze powiem, najśmielsze oczekiwania. W tej chwili na jesieni również chcielibyśmy zrobić, powiedzmy, ciąg dalszy, kontynuację tamtego tematu, ale 17 maja we Wrocławiu organizujemy takie spotkanie poświęcone również tematyce duchowości, bo będziemy tam między innymi rozmawiać o tym, czy Czym tak naprawdę jest dusza? Czy możliwe są opętania, na przykład, i czy, a, czy możemy, czy, czy realna jest komunikacja z, zaświat, z tak zwanym zaświatem, czy też nie? Mamy bardzo ciekawych gości, przedstawicieli różnych, różnych religii. A, a także kolegę, który jest w, w, członkiem polskiego klubu sceptyków. No, szczerze mówiąc, na, na niego w tej dyskusji bardzo liczę, bo myślę, że on w, w, rozpali tam. Ale Tak, rozmowę będzie do takim zarzewiem, tak? Tak, to będzie zarzewie, zarzewie które rozpali rozmowę do czerwoności a, i, i całą tą atmosferę. No, przygotujemy jeszcze szczegółowe informacje na ten temat. Na pewno będzie to 17 maja, godzina 18, bo na tą, na tą godzinę mamy zarezerwowaną salę. Jest to taka kawiarnia, księgarnia, tajne komplety. No i tam, tam się spotkamy. Także jeśli ktoś z Państwa będzie wtedy we Wrocławiu, zachęcamy wstęp jest wolny, można po prostu przyjść. I... Wiesz, ja myślę, jeszcze tak pewnie w połowie maja przed samą tą waszą konferencją się tu połączymy i pewnie będziesz znała już dokładniejsze szczegóły i wtedy przy okazji rozlosujemy, że tak powiem, tą książkę, którą przekażesz, jeden, jeden egzemplarz, a, no i podamy szczegóły, kiedy będzie można ciebie spotkać. Słuchaj, to może takie résumé, podsumowanie dzisiejszego tego naszego spotkania, bo to naprawdę bardzo interesuje. Jak sama mówiłaś, ludzie naprawdę interesują się tymi rzeczami. Może nie ci młodsi, najmłodsi, młodsi, tak? Ale ci, którzy już, tak powiem, zdają sobie sprawę, że nie, nie jesteśmy tu wiecznie, że jednak będziemy zmieniać tą naszą powłokę, tak? Zainteresowanie jest bardzo duże. Tylko, że trudno jest o przestrzeń do dyskusji, ponieważ ludzie mają bardzo ciekawe pytania, ciekawe przemyślenia, no, ale nie, nie bardzo jest się gdzie tym dzielić, więc często piszą właśnie na bloga do mnie, zadają pytania, czasami odnoszę się w jakichś artykułach do, do tych pytań. No ale wiesz, trudno jest o taką kulturalną przestrzeń do dyskusji, bo albo ktoś się w ogóle wstydzi odezwać, albo natychmiast yy, yy, yy, znajdując się w takim jakimś zamkniętym środowisku, czyli albo ultrakatolików, albo yy, niewierzących, albo no, no jeszcze, jeszcze różne inne tak zwanych realistów, no, nie mają tej, ludzie tej, tej przestrzeni, a nie ma w tym nic dziwnego, że, że czasami przemknie im ta myśl przez głowę, jak, jak to jest, jak to może być. Zjawisko, wiesz, to jest bardzo, bardzo interesujące również, że popatrz, śmierć kliniczna, czy w ogóle opuszczenie ciała, to się. Tutaj to się zdarza wszystkim, na wszystkich kontynentach, ludziom wykształconym i niewykształconym, w, w, w, w, przedstawicielom chyba wszystkich religii świata. To, to po prostu jakbyśmy, jakby coś chciało też wysłać do nas komunikat, że w tej jednej chwili wszyscy jesteśmy równi. Tak samo, tak jak się jednakowo wszyscy rodzimy, tak i w momencie przejścia wszyscy przechodzimy ten sam proces i tutaj może się okazać, że, że właśnie te wszystkie podziały religijne, rasowe, status materialny i tak dalej, że to wszystko to jest po prostu to są rzeczy, które wymyślił człowiek i one tak nie mają naprawdę żadnego żadnego znaczenia. Co jest pytanie z czatu do Ciebie, konkretnie dotyczy właśnie hmm, chyba ekranizacji, bądź to jest serial, ja naprawdę nie wiem, z 2005 roku rosyjska wersja właśnie mistrza i małgorzaty. Słuchajcie, 2005 rok to dla mnie akurat był taki rok, gdzie wyjeżdżałem z Polski i kompletnie nie interesowałem się filmami, zwłaszcza rosyjskimi. Czy, nie wiem, czy oglądałaś tą wersję? Ponoć tam były jakieś zmiany, o, jest kwestia, tu Zowax spisze, że przeniesiono właśnie do jakieś przenosiny i tak dalej. Czy widziałaś tą wersję z 2005 roku, rosyjską wersję i to chyba serial był? Widziałam, to jest bardzo udana wersja, ale nie, nie bardzo rozumiem pytanie. Takie pytanie padło. No ja też nie, nie odpowiadam za osoby, które zadają pytanie na czacie. No, nie, nie, nie, no, powtarzam, widziałam, uważam, że to jest bardzo udana y, ekranizacja, y, bardzo zresztą kanoniczna, tak, y, literalna y, powieści, to nawet nie jest, to nie jest interpretacja, to jest wprost przeniesienie powieści. I y, y, Jeżeli tutaj, ja nie mam żadnych zastrzeżeń do, do, do tego, bardzo mi się podobało, przepiękna y, Małgorzata, Fascynujący niż wspaniałe aktorstwo, rosyjska dusza, wiesz, jest, jest specyficzna i oni, oni tam ten zawsze troszeczkę inaczej będą pewne rzeczy pokazywać niż my. No nasza wersja z Maciej też jest bardzo udana. I wspaniale zagrana, tyle tylko, że po prostu Wojtyśka prawdopodobnie miał ułamek sumy, którą miał rosyjski reżyser na realizację swojej, swojej koncepcji, tak. To jest ta różnica. Ado, ja dzisiaj tobie pięknie dziękuję naprawdę za to, że poświęciłaś swój czas i pojawiłaś się po raz pierwszy w najmniejszej telewizji na świecie, ale. Mam nadzieję, że nie ostatni. Tak jak już wstępnie się umawiamy, gdzieś tam w połowie maja znów się połączymy. No i myślę, że urodzą się pewnie jakieś nowe pytania do Ciebie i do tego, bo pewnie część osób tam kupi już tą książkę, bo ja nie czytałem tej książki, dlatego nie mogę się do niej odnieść. Także dopiero jak ją przeczytam, to będę mógł zapytać. W każdym bądź razie Naprawdę fajny wieczór. Tym bardziej taki specyficzny słuchaj, tak? Bo wielki piątek. I myślę, że taki wieczór właśnie do zadumy troszeczkę, żeby jednak troszeczkę przestać pędzić, jak ten świat pędzi, nie oglądać się na tą wielką politykę. Tylko tak jak powiedziałaś, między sobą zacząć troszeczkę inaczej postrzegać ten świat. Tak, ja. Proszę, pragnę tutaj przekazać wid widzą wszystkim życzenia, żeby te święta były dla nich bardzo zdrowe, ciepłe i spędzone naprawdę w rodzinnej atmosferze. I m m mówi się, że sen to jest mała śmierć. My tak naprawdę z martwych wstajemy co rano. I co rano mamy szansę żeby zacząć zupełnie nowe życie. I myślę, że nie mówię tego na wyrost, bo tak jest. Wszystko jest, mamy wolną wolę, a jeżeli nie chcemy czasami zapłacić ceny za swoje wybory, no to jest tylko wynik naszego lenistwa, albo jakiejś abnegacji. Natomiast nie można obciążać sił wyższych za wszystko, co tutaj się z nami dzieje. Ja myślę, że jeśli tylko, że pozwolimy na to, żeby przypływało do nas dobro, to ona do nas przybędzie. Może przyjąć różne formy, ale na pewno się pojawi. Ja życzę Państwu, żebyście przyciągali pięknych ludzi do siebie i Uczyli się jedni od drugich. Ja się też uczę od, od, od wszystkich wokół, od moich czytelników i staram się coś z tą wiedzą sensownego zrobić. Po prostu. A ja się przyłączam również do życzeń i Tobie życzę, słuchaj, spokojnych przede wszystkim, tak, spokojnych, udanych świąt. Dziękuję bardzo. Kłaniam się i do zobaczenia z następnym razem. Do zobaczenia. Tak, moi drodzy. Naszym gościem była Ada Edelman. Bardzo interesująca postać, która myślę też wniesie nowe kwestie związane tutaj z naszymi tematami, które będziemy omawiać, słuchajcie, i to już, tak powiem, w większym zakresie i częściej, tak jak wspomniałem na początku. Ja was zaproszę na lany poniedziałek, tak, będzie audycja na żywo. I mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będzie to już cykl. Tak jak powiedziałem, wstępnie planujemy trzy audycje w tygodniu. Poniedziałek, środa, piątek. Ruszymy w ten poniedziałek, a w poniedziałek Wam powiem co dalej, ponieważ jak mówiłem, studio nasze pracuje w tej chwili na 30%, ale już można powiedzieć na 150% w porównaniu z poprzednim. Mamy więcej miejsca więcej przestrzeni i będzie można troszeczkę, że tak powiem, użyć sprzętu, który gdzieś tam w kartonach sobie przez ładnych parę miesięcy leżał. Żegnam się z Wami i tak już poprzednio mówiliśmy tu zadą spokojnej słuchajcie, świąt i wróćcie w poniedziałek wieczorem na 21. Kilka tematów, kilka filmów tam Wam przedstawię. Może pojawi się jakiś gość na żywo, zobaczymy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.